Rozdział 24. Jestem wściekła. Wyrażanie emocji, reagowanie na emocje, przepraszanie. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Aby zapytać kogoś, co się stało, powiesz: Was jest los? Co się stało? Kiedy chcesz wyrazić niezadowolenie, powiesz: Ich bin wütend. Jestem wściekła. Es tut mir leid, aber der Kellner ist unhöflich. Przykro mi, ale kellner jest nieuprzejmy. Ich möchte mich über die Bedienung in der Mensa beklagen. Chciałabym poskarżyć się na obsługę w kantynie żeby kogoś uspokoić lub pocieszyć, powiesz: Beruhige dich zuerst. Najpierw się uspokój. Sag mnie was passiert ist. Powiedz mi, co się stało. Das ist nichts Wichtiges. To nic ważnego. Las in, in Ruhe und vergiss es. Zostaw go w spokoju i zapomnij o tym. Mach dir keine Sorgen. Nie przejmuj się tym. A kiedy chcesz kogoś za coś przeprosić, powiesz: es tut mi wirklich leid. Jest mi strasznie przykro. Ich befürchte, dass ich dir etwas sagen muss. Obawiam się, że muszę Ci coś powiedzieć. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nie wiem, jak powinnam to powiedzieć. A tak odpowiesz na przeprosiny. O, macht nichts. Nie szkodzi. Mach Dir, keine Sorgen. Nie przejmuj się tym.